Prosto z Ciechanowa. Jest to kolejny wyrób marki Ciechan. Dotychczas omawiałem na blogu jedynie piwo Ciechan Wyborne, które mi bardzo posmakowało. No ale z tym Ciechanem to bywa różnie. Czasami jest lepszy, czasami jest gorszy. No i ja akurat miałem zawsze to szczęście, że trafiałem na te udane warki. Poza Ciechanem Wybornym lubię również Ciechana Mocnego który pomimo tego, że jest mocniejszy od tego wybornego zielonego, również jest bardzo dobrym piwem. Jest jednym z lepszych mocnych piw w Polsce. Zdecydowanie warto ponieść. Zarówno Ciechan wyborny, jak i Ciechan mocny są piwami nieutrwalonymi, w żaden sposób niepasteryzowane. Dzisiaj mamy do czynienia z piwem utrwalonym i właściciele Marki Ciechan nie wstydzą się napisać na etykiecie, że piwo jest utrwalone. Fajnie, ponieważ nie ma żadnego przysłowiowego nabijania w butelkę konsumenta. Wiemy od razu, że piwo jest utrwalone, piwo jest pasteryzowane, ale co ciekawe piwo jest niefiltrowane. Ekstrakt 12,5%, przy tym 6% alkoholu. Jestem ciekawy tego piwa. Ważne jest do 1 kwietnia. Dzisiaj mam 19 marca, więc jeszcze 12 dni jest ważne, więc myślę, że będzie dobre. Przechowywałem piwo w lodówce, tak dla pewności, żeby nic mu się nie stało. Ciechan, ciechan Lagerowy na większości piwnych blogów już dawno został zrecenzowany. No, mi jakoś nie po drodze było z tym piwem, no ale oczywiście przed czas na nadrobienie zaległości. Czytałem, że piwo jest dobrze nachmielone, że jest bardzo smaczne. Zobaczymy, czy to wszystko się potwierdzi w moim teście. Jeżeli chodzi o etykiety Ciechana, no to są to najsłabsze etykiety, jakie widziałem w Ciechanie. Wyborne, mocne, mają według mnie ładniejsze. Etykiety od Lagerowego są po prostu tandetne. Są beżowo-czerwone z białymi elementami. No jakoś mi tutaj nic do siebie nie pasuje. Piwo jest jak to zwykle Ciechan zakapslowane kapslem y, z grawerunkiem w jedności siła piwa regionów. Spodziewam się po tym piwie, że będzie to coś ala Keller Zobaczymy jak wypadnie. Mam nadzieję jednak, że brzydkie etykiety nie będą miały żadnego przełożenia na smak i że będzie to piwo bardzo dobre. No ale już otwieram. Zapach z butelki jest przyjemny, słodowy ale przeleję sobie do kufla, żeby lepiej wszystko można było wyczuć. E, no a poza tym przecież muszę kilka zdjęć dla Was zrobić. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było. Niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. Nieważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Piwo pokrywa się niezbyt wysoką pianą, która bardzo szybko znika. Piana jest taka kojarząca mi się z niezbyt udanymi koncernowymi piwami, w których ta piana się składa z grubych oczek. Jest taka biało-szara, nieciekawa po prostu. Wciechanie szybko ona opada do obrączki, która też się całkiem szybko rozpuszcza. No ale poza kiepską pianą mamy tutaj bardzo ładnie wyglądające piwo, które jest w barwie takiej złoto-żółtej, jest mętnym piwem, jednak nie jest to zbyt duże zmętnienie. Jeżeli piliście na przykład piwo grockie z Biedronki, to jest takie niefiltrowane Piwo, które w Biedronkach jest w puszce sprzedawane po 2 złote. Swoją drogą nawet ciekawe. Może nie jest to jakiś ideał piwa, ale jak na Biedronkę to naprawdę ciekawe. Ciechan jest trochę bardziej przejrzyste niż piwo grodzkie. W zapachu można wyczuć słodowość tego piwa, lekką nutę alkoholu i lekki taki maślano Mleczny zapach Wydaje mi się, że zapach jest również lekko owocowy co jest tutaj lekkim zaskoczeniem ponieważ ciachan lagerowe jest piwem dolnej fermentacji no, Nawet etykieta mówi, że w naszym browarze uważano pierwsze piwo pilznańskie w Polsce Chcąc przywrócić pamięć temu wydarzeniu postanowiliśmy przypomnieć ten smak i zapach I oczywiście chodzi o to, że browar uważał lagerowe. No, ale nie mniej te owocowe zapachy yy, są zaskakujące. Możliwe, że pochodzą od chmielu. Wziąłem łyk piwa i jestem oczarowany. Po pierwsze, Ciechan Lagerowy jest pyszny. I właściwie na tym byśmy mogli skończyć dzisiejszą audycję. Jest pyszny, nic z tego nie zmieni. Ale postaram się Wam trochę dokładniej ten smaku powiedzieć ponieważ biorąc łyk piwa czujemy jego gęstość. No to zapewne jest spowodowane brakiem filtracji. Ta gęstość tego piwa jest ładnie obudowana słodowym smakiem. Do tego jest taka lekka mleczność tego piwa, która mnie tutaj absolutnie zaskakuje. Ale jeżeli przełkniemy piwo, to momentalnie zostajemy zaatakowani Mocną goryczką. Jak na polskie piwa, nawet bardzo mocną. Coś, coś wspaniałego. Gorzkość tego piwa jest bardzo wyraźna. Może nie aż tak wyraźna, jak na przykład w Pilznerze Urquell, ale coś w tym kierunku. Jeżeli mamy porównywać tutaj na polu polskich piw, to niewiele jest lepiej nachmilonych od lagerowego. Oczywiście nie jest to takie nachmielenie jak w bursztynowym z zawiercia, eee, czy, czy atak chmielu to już w ogóle jest abstrakcja, ale piwo nachmielone niczym najlepszy pils. Zdecydowanie warto spróbować. Mnie bardzo smakuje. Jestem oczarowany lagerowym. Czytałem, że ono rzeczywiście jest mocno nachmielone, no ale aż tak mocnego nachmielenia się nie spodziewałem. Solidne, dobre, treściwe piwo, które ma szalenie wysoką pijalność. Coś fajnego. Bardzo cieszy mnie, że Ciechan postanowił wyprodukować piwo legerowe, czy też przywrócić to piwo. Dobry ruch. Jeżeli możecie, no to polecam Wam spróbujcie lagerowego przejdźcie się do sklepu gdzie są sprzedawane ciechany jeżeli jest u was w mieście jakiś sklep specjalistyczny z piwem powinniście tam znaleźć lagerowe to piwo jest inne niż dotychczasowe wyroby ciechana to piwo jest niefiltrowane jest takie sycące jest, jest bardzo pełne w smaku przy tym jest porządnie nachmielone fajnie, bardzo fajnie smaku daje się wyczuć, delikatny kwasek i wydaje mi się, że gdyby go tutaj nie było, to by było lepiej. Ale no, nie jest to jakaś zbyt duża wada, nie jest to coś, co przeszkadza w piciu piwa, no a takie jedynie moje marudzenie małe. Wysycenie piwa dwutlenkiem węgla oceniłbym jako średnio wysokie. I pomimo tego, że wolę te niższe, absolutnie mi tutaj nie przeszkadza. Nagazowanie fajnie. Współgra z piwem. O dziwo do tego, że jest to piwo niefiltrowane. Ja bym się skłaniał ku temu, żeby było mniej nasycone dwutlankiem węgla, ale to takie wyższe nagazowanie. Fajnie współgra z tym piwem. No dla mnie coś zaskakującego. No ale tak jak mówię, to jest bardzo pozytywne. Ciechan lagerowy może być bardzo dobrym przyjemnym, codziennym piwem, o ile oczywiście jesteście w stanie płacić około 3-3,50 za butelkę. W sklepie, gdzie ja kupowałem, lagerowe było droższe od wybornego, ale wydaje mi się, że warto tą różnicę w cenie zapłacić, ponieważ jest smaczniejsze od wybornego. Pamiętam, jak pierwszy raz próbowałem dziechana Wybornego i było to właśnie przy okazji recenzji w podcaście, wtedy byłem oczarowany. Teraz twierdzę, że Lagerowe jest lepsze niż tamten Ciechan Wyborny. Nie pamiętam dokładnie jaką, ale wysoką ocenę Ciechan Wyborny dostał jakieś 9 albo może nawet 10 punktów. Uważam, że oczywiście w odniesieniu teraz do lagerowego ta ocena była zbyt wysoka. No ale wtedy to był jakiś impuls chwili i uważałem, że taką ocenę należy dać. Dzisiaj taki impuls mam dla Ciechana Lagerowego i chciałbym mu wystawić ocenę 8,5 punkta. No, odejmuję troszeczkę za pianę i za ten lekki kwasek w smaku, ale poza tym piwo naprawdę świetne. Nie jest to jakiś ideał, nie jest to coś wybitnego, ale jest to coś bardzo solidnego, bardzo porządnego. Jest to piwo, które bardzo mi smakuje i jest to piwo, które bardzo Wam polecam spróbować. Podejrzewam, że nie będziecie czuć się rozczarowani, o ile oczywiście lubicie trochę więcej chmielu w piwie niż to standardowo polskie prowary sypią. Ciechan Lagerowy jest bardzo dobrym piwem. Ciechan Lagerowy jest bardzo dobrym piwem, i zostawiam Was z taką nadzieją, moją nadzieją, że pójdziecie do sklepu i go spróbujecie, ponieważ warto. Czekam w komentarzach na Wasze relacje z tego, czy Wam smakowało lagerowe. Może jednak jesteście przeciwnikami takiego typu piw. Piszcie, co myślicie. Ja będę uważnie czytał. No i co? Jak zawsze...